Jeszcze krótko przed wieczerzą pańską zwróćmy uwagę w jaki sposób ta nasza historia tutaj, czy to, to podejście Jefty jest odzwierciedleniem Pana Jezusa Chrystusa. Po pierwsze Jefta zaproponował wrogim amonitom warunki pokoju i alternatywę wojny w przypadku odrzucenia jego oferty. I Pan Jezus podobnie przyszedł, aby dać nam pokój z Bogiem, ale tylko na Jego warunkach. Jego, jego argumenty Pana Jezusa również mają uzasadnienie historyczne, teologiczne, i logiczne. To, co Pan Jezus mówi, trzyma się zdrowego rozsądku. Trzyma się faktów. Trzyma się historii. I Pan Jezus mówi oto przyszedłem, aby dać Wam pokój. Aby pojednać Was z Ojcem. Aby pokazać Wam drogę do Ojca. Aby umożliwić Wam pokój z Bogiem ale z drugiej strony wiemy też, że słowa Pana Jezusa są pełne ostrzeżeń dla tych, którzy Go odrzucają dla tych, którzy w Niego nie wierzą i do tych Pan Jezus mówi biada wiecie, kiedy Biblia używa tego słowa biada to zawsze jest to w kontekście sądu, gniewu zawsze jest to w kontekście klęski wrogów bożych i Pan Jezus mówi biada do kogo? do tych, którzy nie uwierzyli do tych mówi biada czeka was zagłada, czeka Was pewna śmierć, czeka Was pewna, pewna klęska. Nie zwyciężycie z Bogiem. Nie ma szans. Każdy, kto przeciwstawia się Bogu, każdy, kto przeciwstawia się drodze Bożej zbawienia, jest skazany na potępienie, jest skazany na klęskę. A więc Pan Jezus przyszedł, aby dać pokój, tak jak jewta. Nie zaczyna od deptania swoich wrogów, nie zaczyna od niszczenia, ale mówi. Jest możliwość pokoju. Skorzystajcie z pokoju. Na moich zasadach. Po drugie, cofając się jakby wstecz, widzimy tych starszych Giladu, którzy w swej niedoli i w swojej potrzebie przychodzą do Jefty, aby szukać u niego ratunku i wybawienia. Zwróćmy uwagę, że Jefta też nie depnął ich. Nie powiedział, o nie, nie chcieliście wcześniej, o nie, nie chcieliście mnie mieć, przepędziliście mnie ze swojego życia. Teraz już nie mam zamiaru z wami rozmawiać. Nie, Jefta podjął z nimi dialog. Jefta wysłuchał ich. Jefta zaproponował im pewne zasady, jak to ma się odbyć. Zwróćcie uwagę, że kiedy człowiek w potrzebie, w swej nędzy, w swej głupocie, doprowadzony do miejsca, w którym już nigdzie indziej nie znajduje ratunku, przychodzi do Boga. Bóg nie mówi, o czemu do mnie na ostatnim miejscu przyszedłeś? Czemu teraz mnie wzywasz? i, i, i Kiedy już nic innego Ci nie pomogło? To nie znaczy, że Bóg tego nie może nie powiedzieć. Ale... Bóg przyjmuje człowieka w takim stanie, w takim stanie nędzy, w takim stanie, kiedy już czujecie wszystkiego, wszystkiego innego skróbowa i Pana Boga za ostatnią deskę ratunku uważa. Bóg nadal z takim człowiekiem rozmawia. Ale Bóg znowu stara przed człowiekiem pewne warunki. Zobaczcie, tutaj tego nie podkreślałem tak mocno, ale w tym, w tym pytaniu Jefty jest myślę, analogia do tego, co Pan Jezus czyni w naszym życiu. Jefta mówi, czy jeżeli pójdę i będę Waszym wodzem, to znaczy wybawicielem, zbawcą, to czy również uczynicie mnie swoim Panem? No. Taki jest Jego warunek. Jeżeli chcecie, żebym był Waszym zbawicielem, to również muszę być waszym Panem, muszę być waszym władcą, muszę być tym, który będzie waszym życiu rządził. I to jest dla mnie taki sam warunek, jaki Pan Jezus przed nami stawia. Ludzie przychodzą i mówią, „Ratuj mnie, Panie, pomóż mi, wyzwól mnie, chcą zbawiciela. Ale ilu chce Pana? Ilu by chciało tak, żeby Jezus, ich wiecie, pomógł im w ich małżeństwie, pomógł im w ich chorobie, pomógł im w ich nieszczęściach finansowych. Ale po co? że potem mogli sobie lepiej żyć tak jak im się podoba a Jezus mówi pomogę Ci ale jeśli uczynisz mnie swoim Panem jeśli ja będę Panował w Twoim życiu i zwróćcie uwagę, że nigdzie Biblia nie mówi o czymś takim że musimy przyjąć do swojego serca Jezusa jako naszego Zbawiciela znana nam wszystkim bardzo dobrze fraza prawda? przyjmij Pana Jezusa do serca jako Zbawiciela, gdzie coś takiego w Biblii czytamy nie znajdziecie takiego warunku warunek jest jaki uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony to znaczy uwierzyć w Pana Jezusa apostoł Paweł wyjaśnia jeśli uwierzysz, że Jezus jest Panem jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem zbawionym będziesz nie tylko zbawicielem oczywiście, że zbawicielem też On jest zbawicielem ale jeśli chcesz, żeby by Cię zbawił, to co musisz wyznać? Że On jest Panem. I uwierzysz, że Bóg wzbudził martwych. Musisz wierzyć, że On jest tym, który faktycznie umarł za Twoje grzechy, który wziął na siebie to całe przekleństwo Twojego grzechu i Bóg w nim wykonał, czy na nim wylał swój gniew, na niego wylał swój gniew, który nam się należał, za nasze grzechy. On jest tą ofiarą za nasze grzechy. I Bóg potwierdził to, wzbudzając Go z martwych. Dając Mu na nowo życie. I On teraz jest Panem. Ponad wszystkim, po prawicy Bożej w niebie. Króluje ponad wszystkim, jako Pan Panów i Król Królów. I jeśli chcesz mieć życie, jeśli chcesz, żeby Jezus Cię zbawił z Twojego marnego położenia, to nie da się obejść tej kwestii, żeby On nie był Twoim Panem. Musi być Twoim Panem. I to nie jest, nie jest to kwestia jakiegoś wypowiedzenia, jakiegoś magicznego zaklęcia. Jezus jest Panem. Okej. Okay. Wyznałem swoimi ustami. Jestem zbawiony, tak? Czy nie? Ja tak, no, nie, Paweł napisał w liście. Tak, niektórzy myślą sobie. No, powiedzieli słowa właściwe, przeczytali tam coś, yy, powtórzyli za kimś i już uważają, że są zbawieni. Ja, jeśli wyznajesz swoimi ustami, że Jezus jest Panem, a nie wierzysz i w sercu Go nie czynisz Panem, to Twoje wyznanie jest obrzydliwą obudą która jest na Twoją własną zgubę. Jeśli ktoś wyznaje Jezusa, że jest Panem, a nie je czyni Go swoim Panem, to będzie w gronie tych, którzy kiedyś przyjdą do Niego, a On powie Nigdy Was nie zna. A Oni, Panie, Panie, Panie, On, nie, nie, nie. Nigdy Was nie zna. A, będzie wielu takich. Słowami tak, słowami owszem. Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie prowokowaliśmy, czy w Twoim imieniu żeśmy tego i tamtego. Jezus patrzy, Ty was nie znam idźcie precz ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość niesprawiedliwość to jest kwestia nie trzymacie się mojego prawa nie trzymacie się moich zasad, nie żyjecie według mojej sprawiedliwości więc co z tego, że nazywacie mnie Panem skoro nie jestem Waszym Panem a więc tutaj jest sedno tego zbawienia które jest w Jezusie Chrystusie ono jest darmo, ono jest z łaski ale ono jest na pewnych zasadach. I fundamentalną zasadą, aby Jezus był naszym Zbawicielem, jest uznanie Jezusa jako naszego Pana. Tylko wtedy on może być. Mam nadzieję, że nikt z nas nie jest obudnikiem, który chciałby mieć Zbawiciela który nie jest jego Pana. Chciałbym mieć tego, który mu pomoże w jego problemach, w jego słabościach, w jego życiu i śmierci, ale nie zamierza mu się poddać jako Panu. Myślę, że to jest jedna z największych tragedii współczesnego Kościoła. Wielu ludzi, którzy przypisują sobie zbawienie, nie dając swojego życia Jezusowi jako Panu, nie żyjąc pod Jego panowaniem, nie uznając Go codziennie jako swojego Pana, nie biorąc swojego krzyża na siebie, zabierając się samych siebie i poddając się Jemu w posłuszeństwo jako Panu. To jest wielka tragedia. Wielu ludzi, którzy są zakłamani sami w sobie nie? albo świadomi, albo nieświadomi albo szukani przez innych albo polegający na jakimś religijnym doświadczeniu czy przeżyciu nie mający tej fundamentalnej sprawy w swoim życiu nie mający Jezusa jako swojego Pana kiedy patrzymy na krzyż to patrzymy na miłość Bożą na tą ofiarę, na to cierpienie, na to zmaganie z grzechem i widzimy tam obraz tego, jak bardzo Bóg gotowy jest poświęcić siebie samego, żeby nas ratować. Ale również, kiedy patrzymy na krzyż, musimy być świadomi tego, że tam Jezus rozprawiał się z czym? Z grzechem. Z naszym poprzednim władcą. Tak? Oto no czytamy, że grzech nad nami panował i że przez Obecność grzechu w naszym życiu Szatan nad nami panował Tak Paweł pisze Do tych, którzy Są dziećmi nieposłusznymi Do tych, którzy Żyją kierowani przez Boga Tego świata Zaślepieni przez Niego, oszukani przez Niego A więc tam na krzyżu Widzimy też rozprawienie się Z tą całą zasadą nieprawości Grzechu, która Panowała nad nami wcześniej której byliśmy poddani, która nami miotała, która nami rządziła. I teraz, jeśli my pokładamy ufność w Chrystusie, w Jego krzyżu, w Jego krwi, i nie mamy tego wyzwolenia z grzechu, nie mamy tego wyzwolenia z naszego wcześniejszego Pana, to tam, polegamy. my polegamy? No to gdzie jest nasza ufność? ludzie podkreślają bardzo miłość Bożą, ludzie podkreślają bardzo łaskawość Bożą, miłosierdzie Bożą. I powinniśmy to podkreślać. Powinniśmy te rzeczy podkreślać. Ale musimy zawsze patrzeć w kontekście tego, jak Bóg to i ty, tego miłosierdzia nam udziela. On nigdy go nie udziela na tej zasadzie, że po prostu tak udaje, że, że czegoś nie było, czy jakoś tak, że nas po prostu przyjmuje, no i tak nas obejmuje w naszym brudzie i w naszej nieprawości, w naszym źle i nam okazuje łaskę i miłosierdzie. Nie. On zawsze czyni to w kontekście znowu najpierw rozprawienia się z naszą przeszłością. Zawsze to czyni w kontekście najpierw zajęcia się naszym brudem, naszym złem, naszym grzechem, naszym starym Panem. To najpierw musi być zniszczone, to najpierw musi być przepędzone, to najpierw musi być oczyszczone, aby w to miejsce przyszło coś nowego. I wtedy mamy Królestwo Boże, wtedy mamy Władanie Boże, wtedy mamy Boga w swoim życiu. Jeśli, jeśli nie ma rozprawienia się z tym innym Panem, z tym grzechem, z tym złem, nie ma też prawdziwego panowania Bożego. Jest jakaś fikcja, jest jakiś pozbór. A więc co chcielibyśmy jeszcze, patrząc na krzyż, w tej modlitwie też spróbować przez łaskę Bożą wejrzeć w nasze serca i upewnić się, że Jezus jest naszym Zbawicielem dlatego, że jest naszym Panem. I chcemy mu dziękować za to zwycięstwo nad naszym starym władcą, nad grzechem, nad szatanem, na krzyżu kurgoty, aby stać się też naszym Panem. Panie, z wdzięcznością wspominamy Twoją mękę i Twoją śmierć, Twoje cierpienie, Twoje sińce, Twoje rany, Twoją krew przelaną za nasze grzechy, za nasze nieprawości, za nasze zło. Nie aby nas w nich pozostawić, nie aby je tylko przykryć, ale prawdziwie, aby nas z nich uwolnić. Aby nas całkowicie wyrwać z Królestwa Ciemności i przenieść do swojego Królestwa Światłości, życia, Twojego panowania, Twojej władzy. I nie chcemy, by były to tylko słowa przy wieczerzy, ale prawdziwie pragniemy, aby nasze życie było życiem poddanym Tobie jako Panu. Aby nasze codzienne słowa, nasze myśli, nasze postępowanie były nacechowane wiernością Tobie, poddaniu się Tobie, posłuszeństwu Tobie. Abyśmy nie postępowali według naszego własnego widzimisię i nie chodzili naszymi krętymi drogami, nie pozwalali na nowo grzechowi zapanować w naszym życiu i wciągnąć nas z powrotem w to bagno otchłań, nieprawości. Ale daj, Panie, byśmy każdego dnia brali na siebie krzyż, utożsamiając się z Tobą w mocy Twojego Ducha, walcząc z pokusami, walcząc z tym słabym naszym ciałem, walcząc z grzechem, który wciąż próbuje nad nami zapanować wiedząc, że w Tobie Panie mamy pewne zwycięstwo że jeśli jesteśmy w Tobie, to grzech nad nami nie ma panowania że szatan nie ma do nas dostępu że żadne zło, nieprawość, brud nie musi już nad nami królować jeśli Ty jesteś królem jeśli Ty jesteś Panem naszego życia to w Tobie mamy pewne zwycięstwo nad wszelką mocą wroga i pomóż nam toczyć ten bój zwycięsko Pomóż nam, pani biec do Ciebie, kiedy jesteśmy atakowani. Pomóż nam polegać na Tobie. Nie zagabiać się, nie próbować czegoś według ciała robić. Ale patrzeć na Ciebie jako tego, który zwyciężył i który daje nam to zwycięstwo. I w Twoim krzyżu, Panie, nieustannie zapierać się samych siebie i naszych cielesnych porządliwości. I oddawać się Tobie w całkowite posłuszeństwo i panowanie. Bądź naszym Panem, bądź naszym Królem i prowadź nas w Twym zwycięstwie prowadź nas w Twym Królestwie uwielbiamy Ciebie i wywyższamy prosimy po Błogosław teraz ten chleb który jest tym obrazem i pamiątką tego co uczyniłeś mojej gotowości, by wydać siebie samego za nasz grzech, za naszą nieprawość i nasze związanie mocami ciemności. Dziękujemy Ci, kochany Panie Jezu. Dziękujemy za tę ofertę pokoju z Bogiem, za tę możliwość przystępu do Ojca blisko przez Ciebie przez Twój krzyż. Dziękujemy Ci. Po Błogosław, prosimy ten kielich wina. I daj nam też głęboką świadomość mocy Twojej krwi, która zmywa wszelki grzech. Czyszcza nas wszelkie nieprawości. Czyni nas na nowo. Świętymi, czystymi. godnymi by mieć społeczność. Świętym Bogiem. Pomóż nam, Panie. Pomóż szczególnie tym, którzy zmagają się z jakimś grzechem. Z jakimś złem. W swoim życiu. Niechaj ta krew odmyje i oczyści uwolni. Abyśmy mieli tą chwalebną wolność dzieci Twoich. Nie aby już postępować według naszej głupoty i nieprawości, ale wolność by Ci służyć. Wolność by za Tobą kroczyć. By Ciebie naśladować. w ten czas, Panie. Bosi nas, w duchu pokrzep nas, kiedy będziemy brać z tego chleba i pić z tego kielicha. Umocnij nas wierzę i pomóż nam pamiętać o Twoim krzyżu, o Twoich mękach, o Twoim wielkim cierpieniu i o wielkim zbawieniu, które tam zostało zdobyte w Twoim boju wiary, w Twoim boju męki i cierpienia. Uwielbiamy Ciebie. Ty wyższamy nasz Panie. Oddajemy Ci hołd. Uwielbienie. Wysławiamy Twoje święte imię. Nasz drogi Spawicielu. Nasz Panie.